Festiwalon. Odcinek drugi. Pixel Haven 2015. Od demosceny do biznesu. To panel, który poprowadził Jarosław Wojczakowski, Development Director oraz wiceprezes zarządu w firmie Vivid Games. Ok, witam wszystkich serdecznie. Na imię Jarek. na scenie jestem znany jako mawej. Tak z ciekawości chciałem zapytać, ile osób jest z demosceny? Jeżeli możecie rękę do góry. <laughs> Okej, okay. trochę osób jest, fajnie. A kto w ogóle wie, co to jest demoscena? Okej, okay. już trochę lepiej. Cieszę się bardzo. Już taki event typowo demoscenowy. Trochę mi się party przypominają, na które kiedyś jeździliśmy i robiliśmy wiele szalonych fajnych rzeczy. Także intra czy dema. I od tego tak naprawdę chciałem zacząć i może trochę tutaj, tutaj poopowiadać. Mam nadzieję, że nie zanudzę wszystkich, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, po co ta prezentacja i, i dlaczego akurat taki temat. Myślę, że przede wszystkim chciałem pokazać, że warto mieć swoją pasję, warto mieć swoje marzenia i dzięki temu można też fajnie sobie poukładać życie spędzić wiele ciekawych chwil z różnymi fajnymi osobami, wiele osób poznać i, i to, co się nauczy gdzieś tam na początku przy swojej pasji, przy demoscenie i przy tym, co można tam fajnego robić, można fajnie też wykorzystać później do życia. Moja pasja ogólnie z komputerami zaczęła się od C64. Bardzo fajna maszynka, fajnie ją tutaj widzieć też obok i patrzeć, jak ludzie w to grają, mega fajne uczucie. Ja, kiedy miałem 11 lat, udało mi się namówić rodziców do tego, żeby mi taki komputer kupili i Oczywiście na początku wiele czasu spędzania przy grach, były jak każdy, ale w pewnym momencie zaczęło mnie interesować, jak to jest, że te gry się tworzy, w jaki sposób one się powstają, natomiast były to czasy bardzo trudne. Nie było internetu, były magazyny, ale bardzo ciężko było je dostać. akurat gdzieś tam udało mi się trafić na jeden taki magazyn, w którym były podstawy Brazika, tego Brazika zacząłem się uczyć sam tak naprawdę bez książek. Udało się coś fajnego zrobić, robiąc sobie taką obsługę, powiedzmy, myszki joystickem. Mega zajarany byłem, że to działało. Oczywiście działało z 3-latki na sekundę, ale, ale było. I gdzieś tam przez przypadek trafiłem na artykuł związany z Assemblerem na C64. Była to dosłownie jedna strona, z której postanowiłem, że tego Assemblera się uczy, mając 12 lat. No, teraz jak patrzę, to taki trochę głupi pomysł, ale, ale byłem zawzięty i, i udało mi się. To samo co miałem w Bajziku zrobiłem w Assemblerze i pamiętam jak wtedy się w tym zakochałem, ponieważ efekt, który zrobiłem w Bajziku działał strasznie wolno. W Assemblerze działało mega kosmicznie szybko, mega mnie to zaerało. i stwierdziłem, że to jest to co chciałbym robić. I zacząłem się bawić więcej w Assemblerze. W międzyczasie zjawiła się Amiga, wszystko się rozwijało. Tutaj przed chwilą chłopacy mówili. E, przyszły nowe komputery i w związku z tym e, zacząłem się bawić na amicie Na początku troszkę Ramosie, bo był łatwiejszy, później wsiadłem w Assemblera i tak już zostało do samego końca. E, poznałem e, najpierw jeszcze w technikum elektronicznym e, Satora, który e, wciągnął mnie w ogóle w temat demo sceny, pokazał mi co to jest, On miał wtedy Amigę 1200 pokazał mi tam demo. Pamiętam pierwsze demach, które widziałem, flopy ziga, rozwaliły mnie na kolana. po prostu nie mogłem uwierzyć, że coś takiego można zrobić na komputerze. I zamarzyłem, żeby też coś takiego robić. Oczywiście to była długa droga. Z Satorem zaczęliśmy się tam bawić, kombinować. Zrobiliśmy pierwsze intro 64 kB. No tak jak patrzę teraz, to, to był mega krap, ale, ale to było coś, tak? Zrobiliśmy pierwszą rzecz, która działała, pojechaliśmy na party. E, pierwsze, na którym byliśmy, e, oczywiście wystawiliśmy jakiegoś tam miejsca rewelacyjnego, nie zajęliśmy, ale byliśmy mega zajęci tym, że w ogóle ktoś to zobaczył, ktoś to docenił i zaczęły się pojawiać nowe osoby. E, po, poznałem tam też Skipa, który tam gdzieś siedzi na sali. E, długo się znamy i, e, i wiele fajnych rzeczy zrobiliśmy. E, I tak się zaczęło Ocean. Grupa, która myślę sporo fajnych rzeczy zrobiła. Co najważniejsze, była to grupa osób, które świetnie się rozumiały, fajne rzeczy robiliśmy. Zaczęliśmy od int i w zasadzie na tym skończyliśmy. Zawsze kręciły przynajmniej mnie ograniczenia i to, że, że jest jakiś limit, który powoduje, że trzeba z nim zawalczyć i pokazać, co nie zrobić,